Te książki. Więc e, musimy wrócić na e, moment do tego, od początku e, tego cyklu, ponieważ w pewnym momencie te dwa tematy się spotykają. To jak ludzie pojmowali śmierć, czym ona dla nich była oraz to, e, jak kształtowało się pojęcie karywie. To, o czym będziemy mówić e, to będą przede wszystkim teksty mezopotami. Pokażemy sobie kawałek klasycznej literatury greckiej, może klasycznej nie dla tego, e, zwanego klasycznym, czyli nie z czasów Peryklesa, ale e, klasyczny, bo fundamentalny. Tekst grecki pod uwagę, żeby zobaczyć, jak pewne idee ze wschodu przewędrowały, przewędrowały do Europy i całkiem dobrze się miały e, nawet tysięcy lat. Natomiast chciałbym zwrócić na początku e, uwagę na co? Że śmierć wymowana jest jako totalna strata. Nie wiem, kto to bym spodobał, że e, wyjechać na stałe troszkę um A mnie um by bardzo... <śmiech> e, e, w tym sensie można by powiedzieć, że e, umrzeć to tak jakby bardzo stracić. Bardzo to znaczy stracić kompletnie wszystko. Śmierć jako, jako odarcie ze wszystkiego i zobaczymy, że to ma swoje przeniesienie na obrazy literackie. A więc śmierć tak rozumiana nie może dać. Tracimy wszystko co istotne, a nie zyskujemy nic. Przy diety przy posiadania woreczka lekarz zapytany to co, czego nie jeść? Odpowiedź tak jako utrata wszystkiego co życiu daje wartość, co w życiu jest, jest pozytywne co przynosi radość. I ten sam los dotyka wszystkich. Nie ma złych Są śmiertelni i ewentualnie nie śmiertelni. A wszystkie baterie trzęsą się tak samo. Tak Moja też nie. No więc e, popatrzmy na bardzo znany tekst e, Epos o Gigameszu w jego asyryjskiej wersji. E, a więc nie najwcześniejszej. Tylko najlepiej, e, najlepiej to dwa kawałki. Pochodzące z tabliczki 12. Tabliczka 12 jest ostatnia i jest trochę tak na przyczepkę dołożona. Do Ona nie wchodzi w treść poematu, tylko stanowi raczej fragment wersji alternatywnej, który z braku lepszego pomysłu, ze względu na to, że imiona bohaterów się powtarzają, przylepiono do mieszczącego się na 11 zachowanych tabliczkach. Yy poematu właściwego. A więc niewiele możemy powiedzieć o całości tego utworu, oprócz tego, że ta całość się nie zachowa. Scena przedstawia rozmowę między Enki a Gilgameszem. Enki, jak pamiętamy, umarł i odszedł do krainy podziemnej. Gilgamesz, jako wierny przyjaciel, te więzy są ukazane jako bardzo silne, aż momentami, jak na naszą percepcję, to takie szokująco silne. To tak określić w miarę łagodnie. Więc Gilgamesz podąża za nim, chce go odnaleźć. Tak jak Orfeusz idzie za Eurydyką do Hadesu, tak Gilgamesz idzie za swoim przyjacielem. I spotykają się na zewnątrz krainy umarłych. Gilgamesz nie wchodzi, bo gdyby wszedł, to już by nie. On jeszcze dochodzi do tego miejsca, od którego można zawrócić. Ale jednocześnie do tego samego miejsca może wyjść na jego spotkanie Enkidu. I e, zaczyna się rozmowa między. Powiedz mi, mój przyjacielu, powiedz mi, mój przyjacielu, powiedz mi o zasadach, które poznałeś w podczas... Zasady, reguły, prawa, e, Termin tutaj przetłumaczony ma przez zasady. Będzie miał swój inny odpowiednik w tekście, którym będziemy zajmować się za chwilę. Nie mogę Ci powiedzieć, nie mogę Ci powiedzieć. Gdybym Ci wyjawił zasady, które poznałem w podziemiu, usiadłbyś i płakał. Siądę więc i będę płakał, mówi Gilgamesz. I w tym momencie zaczyna się e, rozmowa właściwa, w której e, Enkidu przedstawia w odpowiedziach na pytania stawiane przez Gilgamesza konkretne sytuacje wielu typów zmarłych. Charakterystyczne jest na przykład to, że pokaźną część tej gradacji zajmuje wyliczanka przebiegająca według następującego scenu. Czy widziałeś tego, który ma jedne, miał jednego syna, widziałem tego, który miał jednego syna, i jego los jest przedstawiony jako niezbyt ciekawy, jako los raczej nieszczęśliwy. Czy widziałeś tego, który miał dwóch synów? Widziałem. I Enkidu przedstawia sytuację tego, który miał dwóch synów, troszkę w sposób troszkę lepszy, że to jest sytuacja lepsza? niż ta, w której znalazł się, który miał jednego syna. I tak się dochodzi do sześciu synów. I ten, który miał sześciu synów, jest przedstawiony jako prawie równy Bogom. A więc według posiadanego potomstwa zmienia się los pośmiertny Tyle, ile życia się przekazało, tyle się zachowało na tę egzystencję pośmiertną. Niesamowita sprawa. Tak. Tak. Natomiast nie są to kryteria moralne. Nie twierdzi, że posiadanie większej ilości potomstwa jest samo w sobie czymś dobrym, a posiadanie mniejszej ilości e, czymś złym, ponieważ no, ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że tutaj dobre chęci niewiele wnoszą do sprawy. Tak? Z pustego i, i Salomon nie naleje i nic się nie poradzi. Nie, właśnie nie ma tego elementu. E, po prostu jeden ma, ma sześcioro. Przy czym liczy się... To nie ja to wymyśliłem. <głos> <głos> takiego... No właśnie. <głos> e, takiego miałem profesora od, od, od Greki. E, przesympatyczny. E, I kiedy dochodziło do jakiejś sytuacji kompletnie nie, nie do pojęcia. No nie patrzcie tak na mnie. To nie ja wymyśliłem ten. Natomiast chciałem przytoczyć inną. Inne zestawienie. Też taki ciąg. Podobnie jak w przypadku tej wyliczanki według ilości synu, e, chciałem Państwu pokazać, jak jest gradowany los po śmierci, według okoliczności. To też człowiek z tej śmierci nie wybiera, tak? E, jak to opowiadał Bernanos, czasem się umiera nie swoją. I, i jak, jak, jak to się układa? Ten, kto zmarł śmiercią naturalną, spoczywa pijąc 300. A więc sytuacja idealna. Proszę Państwa, czysta woda, która nam się wydaje czymś naturalnym, potami była trudna, dlaczego? Deszczówka z cysterny, która stała w tej cysternie, gdzie wpadały jakieś odpadki mineralne, coś. i tam stała parę miesięcy. To nie było coś, co można było po prostu wlać do, do naczynia i trzeba było długo gotować, żeby uniknąć no, elementarnych komplikacji z układem trawiennym. Więc czysta woda była luksusem, na który praktycznie mógł sobie pozwolić ten, kto miał służbę i dostęp do, stały dostęp do... Ten, kto zginął podczas walki. Jego śmierć napotyka odzew w świecie w postaci żałobu. Zostawia po, sobą, po sobie e, pamięć i ta pamięć, jak zobaczymy, ma bardzo praktyczne konsekwencje. Nie chodzi tylko o zaspokojenie pewnej emocjonalnej potrzeby Bycia ważnym dla innych nawet jest nieobecnym. To się przekładało na coś zdecydowanie bardziej konkretnego. Ciało osoby, która nie została pochowana ze względu na miejsce, w którym <trym> dopadła ją śmierć. Ciało tego, który spoczywa w miejscu, gdzie nie ma komu zająć się, po, chyba że jak stado szaka, ewentualnie jakiś sęp litościwy, jego życie w nie, spo, nie znajduje. Ostatnia kategoria właściwie wiąże się z tym, kto nie ma popów. Ten, za kogo nikt nie składa ofiar. Więc ta żałoba jest po prostu oznaka, że będzie komu pamiętać w sensie składać ofiary. Te ofiary pogrzebowe, to nie są tylko ofiary z okazji pogrzebu. Ofiary dla zmarłych. Zmarły czy żywy, jeść trzeba. Na tym się, na tym się cała ta historia opiera. A więc nieszczęście w zaświatach polega na tym, że człowiek nie może sobie sam wypracować, a bliscy go nie zaopatrują. Można znaleźć ślady ofiar składanych i one są traktowane z dużą dozą dwuznaczności. Z jednej strony, jako wyraz szacunku, są traktowane po szacunku dla zmarłych, którzy zasługiwali przez swoje. Natomiast w zasadzie jako ofiary składane komu innemu niż tylko Bogu, traktowane są jako coś, co się nie... A więc to troszeczkę tak działa, że, jak, że w pewnym kodzie kulturowym to się mieści, ale w teologii nie. Pewnie i w naszej kulturze znaleźli sytuację, że jak się zastanowi to z widzenia, no to może, może czegoś robić się nie... Na przykład z tym. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że... E... Zrezygnujemy z elementu tak istotnego jak moment integracji, który pomaga się zmierzyć ze stratą, z żałobą. Smutek dzielony jest połową. No, tak, oczywiście, że tak. Natomiast yy, pamiętamy, że podtekst takiego posiłku bez bezpoś... pogrzebie był obrzędowy. To w czasach, się duszę do nieba. To, się duszę do nieba, tak. No. I to w, w czasach, kiedy na pogrzeby się nie jeździło z daleka, tylko po prostu w ramach społeczności lokalnej się jej się organizuje. E, więc no, zdajemy sobie z tego sprawę, że pewne rzeczy z biegiem czasu zmieniają sen, ale troszkę tego, tego cienia, kulturowego się za nimi, no zwłaszcza. E, więc nie dziwmy się, że zawiera takie elementy nie do końca jakby przetrawione w ludzkim. I co ciekawe, one są obecne, nie są jakoś tam yy, rugowane za wszelką cenę. Staramy się opisać pew pewien stan rzeczy. Tak? A więc życie w zaświatach, w tym yy, elemencie cyklu literackiego Gilgameszu przedstawione jest jako gorsza wersja życia doczesnego, w której człowiek jest kompletnie bezradny, zdany na swoich najbliższych. Żyjący mogą wspomagać zmarłych, a zmarli nie mogą nic. I zostawieni sami sobie, kim są? Dziadami, proszę Państwa, dziadami. Włóczą się po ulicy, wygrzebują resztki z garnku, ewentualnie wyrzucają resztki, zbierają resztki wyrzucone na ulicę. W związku z tym, że ulica pełniła rolę śmietnika też, no to można tam było znaleźć coś, co można było zjeść pod warunkiem, że się człowiek nie brzydził. Ale to nie był normalny sposób żywienia się. Inny tekst, któremu warto się przyjrzeć, to jest o zejściu Isztar, czyli Inany, do świata podziemnego. Inana w świecie podziemnym też szuka bliskiej sobie osoby, faceta dla odmian. A więc mamy jakby ten sam schemat, co w micie o, Orfe o Orfeuszu, tylko w jeszcze innym układzie. Bo Orfeusz, mężczyzna szuka kobiety. W pojemacie o Gilgameszu, mężczyzna szuka mężczyznę, a te kobieta szuka, e, szuka mężczyznę. Troszkę zbliża ten cykl Inany do egipskiego cyklu o e, Izydai. Dzięki o a więc e, spójrzmy na ikonografię. Proszę Państwa, jeśli chodzi ona często je nie porozumie. I zobaczymy, że przedstawienie, które ja powiązałem z kawałkiem o Gal, Bogini Podziemia, dosyć często w takich popularnych, krytycznych publikacjach wykorzystywane jest jako ilustracja odnosząca się do i star. Na czym polega problem? Często te przestawienia są nieopisane. Od interpretatora zależy, jak zdefiniuje treść. To trochę tak jak z przedstawieniami świętych. Czasami uda się po atrybucie określić świętego, przedstawionego w formie rzeźby czy malowidła, ale bywa, że w muzeum znajdujemy opis święty, bezimienny święty, bezimienna święta. I już, bo na przykład trzymał atrybut w rączce, a rączkę urwało i przepadła. Yy, natomiast yy, jeśli chodzi o świętych chrześcijańskich, to my mamy dosyć kompletną wiedzę o tych atrybutach, ponieważ ona się zachowała dzięki żywej tradycji i dzięki bogatej literaturze. Natomiast yy, jeśli chodzi o przedstawienia mezopotamskie, on wyrwane z końca, I możemy tylko trafiać. Ale zapamiętajmy, że Isztar. Jest tutaj w pełnym ręsztunku. Isztar, córka księżyca, czyli Sina, wchodzi do świata podziemnego. I co to jest za świat? Kraina skąd nie ma powrotu. Ale pamiętajmy, że Isztar wyjdzie spod. Natomiast e, człowiek, gdyby wszedł, by nie wyszedł. Dla człowieka to jest droga bez powrotu. Dla bogi, czy dla istoty boskiej, jest to droga, z której można wrócić. Co przeżyła, to przeżyła ale e, jest to tylko stan przejściowy. I tym się różnią bogowie. Powrotnością owej drogi. I zauważmy, że to samo w mitologii Helenów. Ludzie, czyli śmiertelni i nieśmiertelni, bogowie. Przy czym ta nieśmiertelność polega nie na tym, że bóstwo nie może doświadczyć, czym jest kraina podziemia, tylko na tym, że to doświadczenie nie jest, defin jest odwracalne. I Sztar Schodzi do podziemia, żeby z niego wyjść, natomiast poznaje podziemia i jakby wynosi wiedzę, o czym ono jest. Elementy konstytuujące krainę podziemia, w której rządzi Ereshkigal, siostra Isztar. Więc elementy konstytutywne tej obszaru podziemnego to jest co? Brak światła. Zmarli siedzą po ciemku. Ich dieta nie jest wyszukana. I nie mają ubrań, tylko przykryci są na sposób. A więc... Śmierć odziera z tego, co w świecie piękne i z tego, co wytwarza jako cofaszło. degradu. Kiedy Isztar schodzi do podziemia, to jest gal. Ereshkigal. gal jest przedstawiona bez Dlaczego? Zaraz to zrozumie. Kiedy Isztar zaczyna schodzić do podziemia, przechodzi przez szereg bram. Przy każdej bramie, jest stróż. I ka każdy stróż coś jej zabiera z jej ubioru i ozdób. Proszę Państwa, literatura mezopotamska jest piękna, które my nie zawsze odbieramy w sposób adekwatny. Nam się ona po prostu wydaje nudna, ponieważ polega na ciągłym powtarzaniu. Yy, zwrotki poświęcone kolejnym bramom są do, są do siebie bliźniaczo podobne. Zmienia się jedno słowo albo dwa. I bram jest dziewięć. Więc zanim człowiek przebrnie przez dziewięć bram, które są do siebie podobne jak kropla wody... <śmiech> no właśnie. To jest to. To jest zderzenie estetyk. Więc, żeby Państwu tego szoku oszczędzić, czytuję tylko pierwszą, pierwszą bramę na slajdzie. A reszta jest podobnych. Tyle, że po przejściu dziewiątej bramy i Przypomina swoją siostrę. Nic jej nie. I jeżeli mówiłem o deprywacji związanej ze śmiercią, to właśnie na przykładzie e, mitu o zejściu Isztar do podziemia widać to świetnie. Ale proszę Państwa, dziewięć bram, przez które Isztar wchodzi, to będzie dziewięć bram, przez które będzie wychodziła. A więc mamy klamrę, która e, otacza scenę centralną a scena centralna to jest e, spotkanie dwóch sióstr i z przebiegu spotkania mnie bardzo. E, Ereszki Gal koniecznie chce dopiec swojej siostrze. Chce spowodować, żeby cierpiała. Chce ją upokorzyć. Dlaczego? Bo Ereszki Gal dostała gorszą część e, działu, a Isztar dostała lepszą bo żeby się spotkać na równi, to Isztar musi dużo stracić, żeby stanąć na tym samym poziomie, jak z Ereszki Garb. Wła władczyni podziemia e, tak żyje, jak władczyni świata naziemnego e, jest upokorzona i odarta. I to pokazuje, e, jak mają się do siebie świat nad e, naziemny, świat, gdzie świeci słońce i mroki podziemia. Ale jeżeli się wchodzi do podziemia, to się wchodzi tak. Czy się jest człowiekiem, czy się jest boginią, wszystkich obowiązują prawa. W Pałacu Kuta, w Pałacu Podziemnym, żyje się tak. I kto tam wchodzi, może wejść tylko akceptując prawa pałacu. Pamiętacie Państwo, co mówi do Gilgamesza? Nie chcesz się dowiedzieć, jakie tutaj panują. Bo gdybyś się dowiedział, to byś usiadł i płakał. On chce się dodać, nawet jeżeli potem... Ale taka jest kondycja tych zmarłych, że można nad nimi tylko zapłacić. Nie da się wyprowadzić krainy. Misja Isztar kończy się względnym sukcesem. To znaczy ona wraca z misji. Natomiast kończy się niepowodzeniem w tym sensie, że jak poszła po tego swojego absztyfikanta, to wróciła bez. On musi zostać tam gdzie chleb z czegoś tam, nie bardzo rozumiemy z czego, nawet nie wiemy słowa, będzie jego pożywieniem, ścieki kanałów miasta napojem, czyli domyślamy się, że to nie było nic przyjemnego i pozostaje bezdomny. Będzie e, odpoczywał pod ścianami na ulicy i nie przekroczy progu. Panie Maciej, pomysł dobry, ale nie mam na tego pojęcia. Tak się i, I może. śnieżny zbie... od śnieża zdrogi śnieg, a taki pół śmieci by zbierał od paski Mogło z... tak to działać, tak. tak. tak. Ciekawe. Jakiegoś yy, asyrodora. Co na taką. Yy, I coś jeszcze. Kompletny brak szacunku. Po prostu, tak jak Isztar została upokorzona, nie tylko zabrano jej przejściowo te dobra, yy, by chciała wejść do Hadesu, czy do świata podziemnego, ale została upokorzona. Tak zmarły też, pozbawiony szacunku. A więc bliscy są dostarczycielami pożywienia, żeby się nie musiał na te delicje zdawać, i szacunku, bo jak go bliscy nie uszanują poprzez ofiary, to tak jakby go ciągle ostatni menel w mieście popyskuwał. Proszę Państwa, e, o, w ostatnim wersecie e, brak J. Wypadła litera ro, e, J. Rojem, a nie Roem. To jest ten stary przekład miejskiego, więc on jest taki trochę, trochę, trochę tak robiony, żeby się rymnęło. Pamiętamy, że po różnych przejściach, w różnych dziwnych miejscach, w tych spotkaniach z dziwnymi istotami, Odyseusz odwiedza miejsce, do którego może dotrzeć człowiek i jeszcze z niego wrócić, i do którego mogą dotrzeć zmarli, i jeszcze z niego wróci do swojego świata. Proszę? No, tak. Ale ja, ja chciałem tak prościej to skojarzyć. Przypomnijmy sobie, gdzie się spotykają Gilgamesz. i Głównym rozmówcą, na którego spotkanie wyrusza Odyseusz, jest Terezjasz. Tebański wieszczek, który tak średnio naraził się kiedyś na gniew Bogu, ponieważ zobaczył dwa spółkujące węże i pogonił gadzi, A że e, węże były zwierzętami bóstw podziemnych i były traktowane jako zwierzęta nietykalne, nie święte, ale znajdujące się pod szczytą. ochroną, stanowiące własność bóstw podziemnych. Terezjasz został ukarany tym, znowu, że... Ale to był dopiero początek jego problemu. E, Zeus i Hera było Pokłócili się kiedyś, ponieważ Hera miała notoryczny, notoryczną pretensję do Zeusa o jego ciągłe skoki w bok. I on się bronił tym, że on nie jest święty, ale kobiety mają jeszcze większą słabość. Jako arbiter w sporze boskich małżonków powołany został Terezjasz. Dlaczego? Bo trochę był mężczyzną, a potem trochę był kobietą. Więc mógł się wypowiedzieć, miał materiał porównawczy. I Terezjasz e, powiedział, kobiety są bardziej podatne słabości tego rodzaju, za co się oczywiście Hera na niego wściekła i w ten sposób stracił wzrok. Więc jak kto ma pecha, to ma. Właśnie dostał odszkodowanie od Zeusa i tym odszkodowaniem był Dariusz e, Jako od Znającego przyszłość, Odyseusz, chce się dowiedzieć, co go jeszcze spodziewa. I dlatego zależy na rozmowie z Terezią, Żeby wywołać muchy z podziemnej krainy, czyli z Erebu, zabija dwie owce i ich krwią wlaną do dołka wabi Terezjasza. Ale to jest tak, jakby polać miodu na stół i liczyć na to, że przywabimy w ten sposób jedną określoną muchę. Nie male, pchają się. I dokładnie to samo dzieje się z duszami zmarłych. Yy, wszystkie, jakie się tylko napatoczyły, młodzi, starzy, panny, dzielni bohaterowie, cała ta zmarła hałastra tłoczy się do tego dołka, żeby się załapać, bo oni nie mają w sobie życia, bo nie mają w sobie odrobinka życia, jeszcze by się przydała. Więc wśród tego pojawia się Pater, który odszedł w pełni sił, a więc w najlepszym momencie odszedł dumnie, jak przystało na, na wojownika, a dzisiaj przychodzi, co mówi Odyseuszowi o życiu w krainie podziemia. Odyseusz jest zmęczony w łuczęgo. Pociesza swojego Kąpana y, drucha z Troi, tym, że wreszcie już nie musi o nic walczyć, już nie musi y, wysilać się, żeby zachować swój honor wojownika i arystokraty, już ma spokój. Achilles nie uważa, nawet spokój go nie satysfakcjonuje. Mówi, że wolałby być dosłownie świniopasem u biedaka niż. A więc, jak się zastanowił, to ten sposób, w jaki postrzegane było podziemie w literaturze mezopotamskiej, dostarcza też wzorców, żeby to podziemie interpretować w literaturze greckiej. A więc był to model, który cechował się dużym zasięgiem i ogromną trwałością, bo między mitem o zejściu Isztar do podziemia czy poematem o Gilgameszu, a Odyseją kilkaset lat roku. Jeśli chodzi o Stary Testament, to ma ma bardzo podobny punkt wyjścia. To jest Dolina Gehinom, która jeszcze się nam na coś przyda. A to jest XV-wieczne wyobrażenie Szeolu. Satyryczne. To jest Brama Szeolu. Tu jest przeprawa dla tych, co tam odpływają. A tu się żyje spokojnie na tym brzegu. Ludzie się zajmują różnymi rzeczami. Jedni szukaniem wiedzy i mądrości, a inni prostymi przyjemnościami życia, a im życiem towarzyskim i przeglądaniem. E, a więc e, Szeol, odpowiednik tego świata podziemnego, krainy bez powrotu, inny Szeol, czasami pojawia się jako po prostu ten zredukowany do bolesnego los ludzki po śmierci ale czasami najczęściej wiązany jest z losem ludzi, którzy na życie z pewnych powodów sobie nie zasługują. Popatrzmy na taki epizod z Księgi Liczb. Mojżesz znajduje się w sporze z nieszanującymi jego autorytetu, którym przewodzi Korach. Ten spór między Mojżeszem a zwolennikami Koracha yy, no, jest sprawą fundamentalną, ponieważ jeżeli by Mojżesz nie obronił swojej pozycji, to znaczy, że cała jego misja traci podstawy. I co jest kryterium yy, rozstrzygającym między Mojżeszem a, a Korachitami? Sąd Boży. Yy, winnych połknie ziemia. Otworzy się paszcza ziemi, a żywcem wpadną do szeolu ci, którzy nie są warci żyć. Szeol jako podziemna kraina, ciemna, pusta. Czy szeol jest normalną konsekwencją yy, sądu pośmiertnego, jakiego dokonuje nad wszystkimi ludźmi? Nie. Szeol przedstawiony jest jako yy, narzędzie sądu bożego w bardzo konkretnej sytuacji. Proszę bardzo. E, Całych tekstów. E, to jest kawałek z pierwszej księgi królewskiej, z drugiego rozdziału. Jest to testament, e, który przekazuje e, Dawid, stareńki już, Salomonowi e, jako swojemu następcy. Pamiętamy, że z synami Serui Dawid ma niezałatwioną sprawę. Na jego konto dopuszczali się morderstw bezsensownych. Po prostu z czystej sadystycznej przyjemności zabija. Ale z drugiej strony byli Dawidowi potrzebni jako narzędzia jego polityki, która niestety polityką baranka nie była. Więc jeśli chodzi o synów Serui, Dawid odłożył załatwienie scedował to na syna. I to jest właśnie istotna część testamentu, który mu przekazał, został Joab. Natomiast e, za bezsensowny przelew e, osób pochodzących z rodziny Saula zemstę Dawid przekazuje swojemu synowi, który ma e, zadbać o to, aby Joab nie dożył starości i spokojnie nie odszedł z tego świata. Natomiast czy tutaj Stąpienie do Szeolu jest ukazane jako kara. Nie. Zstąpienie do Szeolu jest czymś, co czeka spotka tak czy inaczej. Tylko przypomnijmy sobie ten kawałek z Gilgamesza. Jakie, jaka śmierć? Taki los pośmiertny. Więc chodzi o to, żeby ta śmierć gwarantowała e, Joabowi odpowiednio nędzny. Niestety ucięło część wersetu dziewiątego, więc go przeczytam, bo on też nas interesuje. Ale ty nie darujesz mu bo jesteś człowiekiem roztropnym i będziesz wiedział, jak z nim postąpić, abyś go, w sędziwym wieku, abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do Szeoru. Więc to, aby nie zstąpił spokojnie, ma swoje wyjaśnienie. Ma być tak, jak Joab przelewał krew w czasie pokoju i na wojnie i zbroczył swój pas na biodrach. Krew. Popatrzmy na psalm 9. Eee, uwagę na ten termin, on za chwilę się pojawi. Zobaczymy, o co przy nim. I bywa używany e, równolegle z szeolą. szeolu jest dużo więcej. Jakie kategorie mamy? Poganie? Występni? Wszyscy, którzy zapomnieli. A więc są to zdecydowanie kategorie podlegające negatywnej, moralnej. I ich e, losem jest co? Czy odejście do szeolu jest karą? Czy to, że już się to dokonuje. Czy śmierć jest karą, czy los pośmiertny jest karą? Z naszego punktu widzenia nie jest karą. Czymś, co człowieka musi spotkać no, w pewnej przypadkowości, czy go spotka w wieku wcześniej, wcześniejszym, czy późniejszym. Natomiast yy, w psalmie 9 to jeszcze jest tak, że śmierć szybka jest dla tych, którzy są niewarci żyć. A jak ktoś dobrze żyje, to niech sobie... E, ta jama którą, o, mieliśmy tutaj, to jest szachat, dół, e, także dół w sensie grobu. Kiedy pracowałem jako grabarz, to się nie było grób, trzeba wykopać, tylko dół trzeba wykopać. E, dla szczęśliwego jest odpoczynek w dniach szczęśliwych, dla występnego jest szachat. Ale tylko w tych dwóch miejscach, czyli w psalmie dziewiątym werset 18 i to jest dziewięćdziesiątym czwartym werset 13. Szachat powiązany jest w jakikolwiek sposób z szeolem. Poza tym to jest normalny dół, tak? Abaddon. Szeol i Abaddon występują jako para. Jest to para, która ma znaczenie kosmograficzne. Przypomnijmy sobie... Ten rysunek. Tu mamy Sheol, czyli miejsce, gdzie się gromadzi wszystko to, co zniszczone przez śmierć. Miejsce zagłady. Miejsce, gdzie idą ci, którzy przeżyli definitywną katastrofę, jaką jest śmierć. Jest to podziemie nieprzeniknione dla ludzkiego wzroku. Niezbadane dla ale jawne dla Pana. Bóg przenika do, swoim wzrokiem do wnętrza ziemi. O ileż bardziej przenika ludzkie serce. Ale zobaczmy, że nie ma tutaj mowy o Szeolu i jako miejscu kary. To są po prostu miejsca trudno dostępne, a przez to trudne do rozpoznania. Można by więc powiedzieć, że w Starym Testamencie piekła w zasadzie nie znajduje Dlaczego? Bo o piekle to możemy mówić dopiero tam. I o Bożej Sprawiedliwości, która realizuje się nie w dorze ale o eschatologicznej. A więc dwie rzeczy mówienia o życie wieczne i sąd Boży. Dlatego, gdzie się w Starym Testamencie po raz pierwszy pojawia kara wieczna? Księga Daniela i dokładnie ten sam tekst, w którym się mówi o zmartwychwstaniu, bo jedni z martwych zmartwychwstają ku chwale, a inni na wieczny wstyd. I to, że się będą musieli wstydzić swego życia przez wieczność, to to jest piekło. Ale nie ma piekła w sensie topograficznym. Szeol, który jest miejscem, pełni inną funkcję w tarych. Natomiast to nie oznacza, że judaizm podobnych refleksji yy, nie znał, jak te, które dochodzą do głosu w księdze Daniel. Yy, Księga Henocha i to ta naj, najstarsza część w Księga Czuwających, a kapity 26 i 27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 będzie miejsce ich sądu. W dniach ostatecznych pojawi się przez Sprawiedliwymi obraz Sprawiedliwego Sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwy będą błogosławić Pana Chwały w dniu Sądu. Nad nimi będą błogosławić Go ze względu na Jego litość Zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem. Ja sam błogosławiłem Pana Chwały, wziłem się do Niego i zaintonowałem... Od... A więc mamy miejsce kary... Dla bluźnierców, ale czy jest to kara wieczna? Nie. To jest miejsce, w którym czekają na sąd. Tylko już jest poczekalnia inni dla dobrych, a inna dla złych. Natomiast Nowy Testament, w którym idea życia wiecznego jest obecna yy, jako jedna z już dosyć szeroko posługuje się e, także ideą kary wiecznej. E, to jest młody Ratzinger. Zdjęcie zrobione w 1969 roku. E, on miał taki e, słynny cykl pogadanek radiowych o przyszłości Kościoła. E, te pogadanki dużo zainteresowanie Ponieważ Ratzinger zaczął, że przygotowywać się na taką sytuację, w której będzie religii mniejszości, to mniejszości bynajmniej niechołubionej. E, oczywiście zebrał za to porządne cięgi, e, ponieważ było posoborowo, była wiosna, wszystko miało być już tak pięknie, bo błędów w przeszłości żeśmy się pozbyli, więc teraz już no, świat musi się nami zachwycić. A co tutaj taki nieopierzony? Tak. tak. No, pff, okazało się, że, że wykrakał. A, a co, co to? jest? Bardzo wydawnictwo wyda, przedstawiał fatalny Jana Pawła II na Naprawied... Cóż. Na no, chwilę było o Tak. Tak. Żeby stąpił ta wtedy, prawda? Były krawacze. No, na pewno wykazał się ogromnym, ogromną przenikliwością. A, to przenikliwością. Tak. No, tak. Chyba jeszcze z lat to jest, tak, końcówka pięćdziesiątych, tak. ...to też żył i sytuacja w wojnie światowej, jaka była w Niemczech, szczególnie tam, dla tych, którzy tam żyli i mieszkali, którzy tam no, jakoś e, uczestniczyli w tej odbudowie Niemiec po, po drugiej wojnie światowej, rzutowała na jego przemyślenia i, i jego wypowiedzi. Znaczy, do, są... Niemcy rządzone przez Chadecję, która wtedy ma nie tylko ten element demokratyczny, ale jeszcze ma rzeczywiście jakiś tam element chrześcijański. To są Niemcy, które próbują się jakoś tam w miarę poważnie zmierzyć z odpowiedzialnością za wojnę. Także wydawać by się mogło, że ma wszelkie podstawy do optymizmu, a nawet jako porządny obywatel państwa niemieckiego, Bundesrepublik jest zobowiązany do tego, że a on jakoś nie. No więc yy, domyślacie się Państwo, że książka Śmierci i Życie Wieczne to jest dokładnie ta sama książka, która się ukazała w latach 80. w polskim tłumaczeniu jako eschatologia. To jest dokładnie to samo, tylko że w PAK się uznali, że eschatologia to się źle sprzedawała, bo nie więc zmienili tytuł i dalej się źle sprzedawały. Natomiast w Nowym Testamencie znajdujemy ślady słownictwa zaczerpniętego z, ze świata semickiego. bo Gehinnom to jest nazwa tej doliny, którą widzieliśmy. Na... Gehinnom to jest aramejska wersja tej nazwy, ale ona już wpływa, ten krajobraz wpływa na ten kawałek z Księgi Henocha, któryśmy sobie przeczytali. Natomiast co się dzieje z Gehenną? Eee, przepraszam, kolejność slajdów się zmieniła. Co się dzieje z Gehenną? Ewangelia Marka rozdział. Lepiej ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść... Aha, nieładnie. Niż z dwiema rękami pójść Piekła ognistego. Proszę Państwa, właśnie pojawia się w literaturze około okresu drugiej świątyni i pojawia się na skutek yy, zapożyczeń z kultury perskiej. Na no jeśli Twoja noga i tak dalej, lepiej jest dla Ciebie chromy wejść do życia, pamiętamy, że wiecznego, niż z dwiema nogami być wrzuconym do Hadesu. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup. lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż dwojgiem oczu być wrzuconym do Hadesu, gdzie robak nie umiera, ogień nie. Proszę Państwa, robactwo trawiące człowieka, który nie jest. Trupem, to jest stały element yy, związany z kogoś, kto występuje jako sprzeciwiający się Bogu. On nie umiera, bo to by było za łatwo i za prosto, tylko żyje, ale w takiej kondycji, w jakiej znajduje się trup. Gnije i jest jedzony przez robaki. I to jest gorsze od śmierci, bo, bo przeżywane świadomie. I ten obraz kary yy, Boże i na kogoś, kto podjął walkę z Bogiem, przeniesiony jest na karę eschatologiczną. Ale to nie sama kara ma charakter eschatologiczny, tylko jej skontrastowanie z życiem wiecznym. Stąd właśnie e, mówiłem, że życie wieczne warunkuje pojawienie się kary wiecznej. Ale ta kara polega na tym, że niedostępna staje się nagroda, że niedostępny staje się dar życia wiecznego, którym człowiek jest e, obdarowany przez Boga. Przynajmniej może być, jest możliwe otrzymać. I ten sam kontrast znajdujemy w tekście, który znamy świetnie, e, mianowicie w tekście mówiącym o... E, Sądzie, którego dokonuje król nad ludźmi, których rozdziela. Jak się rozdziela owce i kozu. Pamiętamy tę monumentalną scenę z 20, Mateusza 25 od 31 do końca rozdziału do 46 i pamiętamy, że rozdział 25 zaczyna się przypowieścią o pannach dziesięciu, które yy, chcą wziąć udział w e, uczcie weselnym. Cała dziesiątka chce. Tylko połowa skutecznie, a połowa nieskutecznie. Bo chcieć skutecznie jest rozsądnym. A chcieć nieskutecznie znaczy durnie. Głupota polega na tym, że się czegoś chce, tylko się nic nie robi, żeby to osiągnąć. Ale to nie jest tak, że nie dostały czego chciały. Jest jeszcze, jest jeszcze dodatkowa konsekwencja, że zostały. Pod... Nie weszły, ale zobaczmy, że naprzeciwko udziału w uczcie yy, z Panem Młodym jest, nie znam was, jest zerwanie więzi. To co, tych pięć znał? Nie, tak samo razem czekały, ale moment decydujący był ten. Nie były gotowe w momencie decydującym, dlatego podsumowanie przypowieści, czuwajcie wie, ani godzinę. Natomiast jeśli chodzi o scenę e, sądu, o to co się dzieje od 31 wersetu w 25 rozdziale Mateusza, nas interesuje ta, ta druga, ten drugi panel, ten z odrzuconymi. Ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Zobaczcie Państwo, to już jest cały obraz i cała opowieść, których nie znajdujemy w Piśmie Świętym. Nie znajdujemy w Biblii Hebrajskiej. Nie znajdziemy czegoś, co moglibyśmy powiedzieć, o, tu pasuje idealnie, jako punkt odniesienia. Więc pojawia się ta wizja, yy, że diabolos, szatan, ma swoich aniołów, a ich losem jest wieczny ogień, bo przecież są to istoty nieśmiertelne. Jak weźmiemy szatana z początku księgi Hioba, który zasiada wśród synów bożych, w Radzie, i porównamy go z tymi e, aniołami e, diabła, to widzimy, że to są dwie zupełnie różne, to są zupełnie różne światy. Ale tekst nie jest o tym, co się stanie z diabłem, tylko tekst jest o sądzie bożym. A więc ten motyw Ognia Wiecznego przeznaczonego dla diabła i jego posłańców pełni rolę wyłącznie ilustracji. Natomiast co jest ciekawe? Zrównanie ludzi i aniołów. Dlaczego e, aniołowie diabła, posłańcy diabła e, cierpią karę Ognia Wiecznego? No, Bo nie mogą umrzeć, bo są nieśmiertelni. A jeżeli ludzie są zrównani z nimi, to właśnie dlatego, że też są obdarzeni. I muszą odpowiedzieć na pytanie, co zrobią z tomi. Muszą się poczuć odpowiedzialni za swoją. Trudno nie mieć smutnych refleksji, patrząc na dzisiejszy świat. Mówiąc o tej odpowiedzialności ja wiekazaj. E, werset 46, który znowu nam ucieło, jest dla nas ważny. E, pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedli do życia wiecznego. Wieczne nękanie, trapienie cierpieniami, o którym mówi ten werset. Kolazis to jest ciągłe poddawanie czemuś, co męczy, dręczy, niepokoi. Nie znajdą spokoju. Można by powiedzieć, że tak jak Achilles mówi Odyssowi, śmierć nie przyniosła. Właśnie czym jest ten stan pośmiertny, o którym czytaliśmy i w poezji mitologii mezopotamskiej i u Homera. Ciągłym nękaniem przez tę okrojoną formę życia. Człowiek ciągle cierpi, bo brakuje mu tego, co jest potrzebne do życia. Światła, jedzenia, napoju, szacunku. Doskonała symetryczność tego, tej sceny sądowej opiera się tak jak przypowieść o dziesięciu yy, pannach. Na tym, że w punkcie wyjścia wszyscy mają te samo rzeczy. Tylko odpowiedź koncentruje się wokół tego, czy te szanse Rzeczywiście zaangażują się, żeby ją wykorzystać. Tak jak trzeba troszeczkę pogłówkować i się pokręcić, żeby mieć olej do lampy. I tym, co pozwala wykorzystać szansę na szczęśliwą wieczność, to jest odkrywanie Boga, doświadczanie Boga w każdym, nawet najmniejszym. Budowanie więzi z Bogiem tu i teraz. Nie w formie rytualnej, tylko w formie czynnej miłości Chęci spieszenia z Ale to też nie jest tak, że mamy być dobrzy dla bliźniego, bo to się opłaca. Bo z takim spojrzeniem na Mateusza 25, 31-46 do mamy do czynienia także w nauczaniu pieskim. Jest troszkę inaczej. Jeżeli się w tym wszystkim zgubi to, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych mnieście. Czyli, jeżeli się zgubi ten element uobecniania się Boga w człowieku, to sama działalność charytatywna nie wystarcza. Dzisiaj w radiu słyszałem ktoś, takiej pani, która pracuje w e, akcji Szlachetna paczka. Dziennikarka, która jest osobą chyba dobrej woli, ale e, zaczęła ją odpytywać na temat tego jak religia chrześcijańska E, ją inspiruje do tej działalności charytatywnej. A niedawno ja jak na e, okoliczność wyznawania chrześcijańskich wartości odpytywała Grzegorza Napieralskiego. Aha. Tak. E, pan. I, I pan i pani próbowali wytłumaczyć pani redaktor, że są osobami kompletnie i świadomie niewierzącymi. I że wartości chrześcijańskie, inspiracja do działań charytatywnych nie mają na ich postawę najmniejszego. Ale ona się i tak uparła, że bez. żyją po chrześcijańsku, to są chrześcijanami nawet, nawet jak się do tego nie przyzna. Wiedziała swoje. Albo szuka Boga i wypełnia wolę Bożą, nawet jeżeli nie ma świadomości, że Pan Bóg patrzy mu na ręce. I to się nazywa sumienie. Albo żyje bez Boga. Chyba tak troszeczkę znaczy te rzeczy się. Zbawienie nie jest premią za przyzwy. tym szuka świadomie czy nieświadomie. Tu możemy się zastanawiać. Apokalipsa dostarcza nam najbardziej wyrazistego obrazu, miejsca kary wiecznej. Tylko popatrzmy, na czym ta kara polega. Tak jak jest rozumiana w Apokalipsie. Na unicestwieniu. Świat ulega transformacji poprzez to, że to, co dobre, zostaje doprowadzone do formy doskonałej tego dobra, zastąpione doskonałymi rzeczywistościami od Boga, a to, co złe, zostaje unicestwione. I owo jezioro ognia to nie jest wieczność trwania, tylko to jest for, sposób, technologia unicestwienia. Właśnie na tym polega zbawienie w apokalipsie, że to, co nie, nie da się y, wprowadzić do komunii z Bogiem, to znika po prostu. A więc to jezioro ognia to nie jest miejsce, gdzie potępieni smażą się wodą. Tylko to jest taki happening, który kojarzy mi się z tym, co myśmy z kolegami zrobili na koniec podstawów. Zrobi spaliliśmy nasze szkolne zeszyty. E, a żeby było ciekawie, zrobiliśmy to na pędzącej furmance. W ostatnim dniu szkoły chcieli nas wywalić. No. Nas mordę. No cóż, łańska fantazja. Ech. Tak? Dobra? E, więc oczywiście nie będziemy mordować całej przypowieści, którą państwo świetnie. Tylko zwrócimy uwagę na e, to, Łukasz 16, e, wersety od 19 do 31. E, przepraszam, ale nie, nie wiem, czemu górę i dół obcina. Nie, nie, nie udało nam się to do, dobrze skalić. E, znowu elementy e, tej, tego pejzażu eschatologicznego występują w tle. To nie jest przypowieść o piekle, o tchłani, o e, tym, jak są skonfigurowane względem siebie miejsce e, nagrody i kaźni. To jest e, przypowieść, e, w której Jezus próbuje zilustrować e, postawę tych, którzy ostatecznie e, nie przyjmują prawa i proroku. Bo zobaczmy, co jest przed tą przypowieścią. Ona się tak niby zaczyna ni z gruchy, niż z pietruchy. Ale popatrzmy, co jest przed tą przypowieścią. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa. Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Wydawać by się mogło, że są to teksty, które po pierwsze z przypowieścią mają niewiele wspólnego, a po drugie między sobą mają niewiele wspólnego. Ten tekst o niedopuszczalności rozwodów, jakby wyrwany z jakiegokolwiek kontekstu. Nie. On jest umieszczony w kontekście nienaruszalności prawa. Przypomnijmy sobie, jak jest u Mateusza. Jak ten tekst jest oprawiony u Mateusza. Jezus konfrontuje ze sobą to, co było na początku, czyli nierozerwalność więzi małżeńskiej z tym, na co się zgodził Mojżesz, widząc twardość karku Izraela. A więc prawo nie jest zagrożone przez Jezusa usunięciem, tylko Jezus chce to, pra, temu prawu przywrócić jego pierwotny kształt, pierwotny sens, pierwotną treść. W piątym rozdziale Mateusza, kiedy Jezus mówi o prawie i swoim stosunku do niego, to co czytamy, że nie przyszedł prawa zniszczyć, tylko przyszedł prawo doprowadzić do formy doskonałej, pełnej, ostatecznej. Natomiast jest zniszczyć i teleo, doprowadzić do, do stanu doskonałego, do celu. I ta przypowieść skoncentrowana jest nie na tym, że jeden był bogaty, a drugi, tylko na tym, że prawo i prorocy, że Mojżesz i prorocy muszą być wzięci dosłownie, ale nie w, jako instrukcja obsługi do, do, do, do, do czesności, tylko jako droga prowadząca do wieczności. Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuch. I wtedy znajdą się w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Łazarz. Zobaczmy, to nie jest takie oczywiste w kontekście, że prawo i prorocy są przedstawieni jako droga do zbawienia. I na tym polega e, specyfika tej przypomnienia. Droga skuteczna do zbawienia. A ten, który cieszył się e, darami życia, w przekonaniu, że potwierdzają one jego pobożność, bo skoro mu się tak darzy, no to Pan Bóg musi go błogosławić, tak? Ten się okazuje kimś, to jest święcie przekonany, że jego bracia, tak jak on, prawa i proroków nie słuchają. A więc ta podstawowa droga, wytyczona przez prawo i proroków, to jest droga do życia wiecznego. I trzeba, trzeba się do niej nawracać. Los tego, kto nie idzie tą drogą, jest przedstawiony, jak widzimy, w sposób konwencjonalny. Szeol, w tym szeolu, jest ogień, i nie ma wody. I widzimy, że to jest taka mieszanina elementów bardzo, bardzo starych z pewnymi innowacjami kulturowymi, przyniesionymi przez wpływy perskie, mianowicie ten ogień, który pali, który jest karą, e, karą e, dla złych. I ten obraz, poskładany z różnych wpływów kulturowych, e, jest skomponowany z obrazem Nagrody Wiecznej, która nie ma charakteru miejscowego. Jeżeli kara to jest przebywanie w miejscu, gdzie język wyschnięty, a pod siedzeniem się pali, no to nagroda powinna być przedstawiona jako bankiet w klimatyzowanej, w klimatyzowanej sali. Więc to by było spójne. A zobaczmy, że mamy dwie zupełnie niepasujące. Przytulony do Abrahama łazarz no i, i co? I to wszystko? A z drugiej strony te w konwencjonalny sposób ukazana kara tego bogactwa. A więc co mówi jedną pewną rzecz, że jest to rzeczywistość kompletnie niezwiązanej z Bogiem wiecznością. Proszę Państwa, chciałem zakończyć cytatem z takiego artykuliku Ojca Sali. Mi się, y, się bardzo... Z podobał, że znaleźć... O! Najgłębsza chyba intuicja tego, e, intuicja na temat tego, czym jest piekło, została sformułowana już w czasach patrystycznych. Ogniem piekielnym byłaby trudno się dziwić temu, że w Kościele rzadko kto te myśli pod... Ta sama nieskończona miłość Boża, która jest szczęściem kwot eri, ditas mentibus ni, hoc est pena maculosi. był papież Leon. To, co dla dusz jasnych, będzie szczęście dla zbrukanych stanowić będzie karę krótko mówiąc człowiek może się doprowadzić do takiej negacji że całym sobą nie chce żeby a Bóg po prostu jest i nie może przestać być sobą czyli Bogiem nie może przestać być wszechmocną wszechobecną miłością owszem tutaj na ziemi człowiek może ogłosić jego nie albo swoją wolę że nie chce mieć z nim nic wspólnego jednak po śmierci Rzeczywistość Boga stanie się stanie przed każdym z nas bezpośrednia. Tam, być poza wszechmogą. Nieobecność Boga dla potępionych polegałaby na całoosobowym skurczu protestu przeciwko temu, że Bóg Oraz przeciwko temu, że jest się zanurzony w Bożej mię. I w związku z tym, że lepszej puenty nie wymyślimy, to proponuję, żebyśmy w takim... Yy, s, yy, z takim wyobrażeniem piekła jest dosyć niezależnych obrazków ze starych mitologii. Pozostanie.